Witam wszystkich bracia, siostry, jeszcze nie zdążyłem dzisiaj was wszystkich uściskać. Zazwyczaj staram się przywitać wszystkich przed rozpoczęciem nabożeństwa, ale dzisiaj tutaj jakieś techniczne problemy. Ostatnio żeśmy mieli tutaj w piątek na rynku koncert i zabieraliśmy stąd sprzęt i później już nie było próby, tylko podłączyliśmy tak jak wydawało się, że będzie dobrze, ale teraz jest dobrze. Także z maleńkim poślizgiem, ale w zasadzie my zawsze traktujemy to, że jak już tutaj wejdziemy, to zaczynamy nabożeństwo. Nie czekamy, aż tutaj ktoś stanie, tylko bracia, siostry witają się, rozmawiają i jest to już czas naszej społeczności ze sobą wzajemnie, z naszym Panem. Także cieszę się, że tak dużo dzisiaj różnych gości z różnych stron, wakacje się rozpoczęły. Więc niektórzy już przyjechali nad morze, spodziewając się słońca, ale od jutra ma być słońce, więc nie martwcie się, że na razie pada. <głosy> Dzisiaj mamy radosną okazję. Dobrze by było, żeby było słońce, ale jak będzie deszcz, to ona wcale nie zmieni radości naszej z tego, że kolejne osoby chcą wyrazić swą wiarę w Pana Jezusa w chrzcie wodnym. Apostoł Paweł w liście do Galacjan napisał, że my, mówiąc do tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, zawierzyli się Jego opiece, Jego łasce, Jego zbawieniu, mówimy, w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei, usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nie ma znaczenia. Albo dosłownie nic nie znaczy. Lecz wiara, która jest aktywna, która jest czynna w miłości. I tego zawsze oczekujemy od tych, którzy. Chcą przyjąć chrzest, oczekujemy wiary w Jezusa Chrystusa, tą wiarę zwiastujemy, zwiastujemy Jezusa i wzywamy ludzi do wiary w Niego, do zaufania Mu, a kiedy przychodzi ten moment wiary w Niego, kiedy przychodzi ten moment zawierzenia się Jemu, kiedy ludzie oddają Mu swoje życie, swe serca, wszystko swoje również słabości, grzechy, nieprawości, przychodzimy z tym wszystkim do Niego, szukając u Niego usprawiedliwienia, właśnie wierząc w Niego, wierząc, że Jego śmierć na krzyżu Golgoty jest tą doskonałą ofiarą, która jest wystarczająca, by nas oczyścić, by nas usprawiedliwić, by uczynić nas dziećmi bożymi. I kiedy człowiek wyznaje taką wiarę, kiedy prawdziwie mówi, wierzę, że Jezus jest moim zbawicielem, że umarł za mnie, wierzę, że On jest Synem Bożym, wierzę, że On jest Panem i chcę, żeby był Panem mojego życia, żeby rządził w moim życiu, żeby był Bogiem mojego życia. Kiedy ludzie wyznają taką wiarę i widzimy też, że ta wiara nie jest tylko wyznaniem ust, ale na tyle, ile jesteśmy w stanie to zaobserwować, widzimy też zmiany, i słyszymy ich świadectwo, tych osób, że Bóg zmienił ich życie, że są nowymi stworzeniami, że już nie są tacy, jacy byli, ale że Bóg wlał w ich serca właśnie swoją miłość. Miłość do Boga, miłość do ludzi, przebaczenie tym, którzy skrzywdzili, dlatego że Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Kiedy dostrzegamy te różne aspekty tej wiary, że ona jest żywa, wtedy radujemy się ze świadectwa takich osób, radujemy się z tego dzieła, którego Bóg dokonał w ich życiu i wtedy możemy z radością uczestniczyć w tej właśnie uroczystości, jaką dzisiaj mamy, Chrztu Wodnego. I słyszeliśmy w zeszłą niedzielę świadectwo naszego brata Tadeusza, który tutaj też dzisiaj z nami jest, będzie chrzczony. Mamy jeszcze świadectwo przed nami dwóch sióstr, Dominiki i nawet siostry nie zapytałem o imię, przepraszam, Dorota. Siostra Dorota podeszła tutaj do mnie dzisiaj przed nabożeństwem i pyta, czy możemy też ją ochrzcić. Pragnie być ochrzczona długo, więc ja mówię, jak złożysz świadectwo przed zborem i zbór powie amen, to nie widzę przeszkody, żeby cię dołączyć do tego grona naszych tutaj zborowników, którzy pragną przyjąć chrzest. Więc za chwilkę posłuchamy tych dwóch świadectw jeszcze. Zarówno ty, siostro Dorotko, jak i Dominika. Cię jesteś? Jest Dominika? A, tu jest. Dobrze. Się nie stresuj. No, po prostu powiesz to, co Pan Jezus uczynił w Twoim życiu. Więc się nie stresuj, módl się, uwielbię go z nami wszystkimi, a później posłuchamy waszych świadectw. Jeśli ktoś miałby jeszcze z tych, którzy byli w zeszłym tygodniu, jakieś pytania do brata Tadeusza, bo też zawsze pozwalamy na to, żeby bracia, siostry, jeżeli chcą coś dopytać, bo czasami, wiecie, ten stres, to, to, to, to jest przeżycie, nie wszyscy są przyzwyczajeni, żeby mówić przed jakimś troszkę większym gronem, więc jeżeli chcielibyście coś dopytać, nie jesteście pewni, to dopytajcie i, i wtedy, jeżeli wszyscy nie widzą przeszkód, to pojedziemy nad jeziorko niedaleko i tam w tej letniej aurze mm. <laughs> będziemy uczestnikami kolejnych dusz. Wiecie, to jest wielkie wydarzenie, naprawdę niektórzy z nas, którzy może już lata są i już się przyzwyczailiśmy, już zapomnieliśmy, jak to my byliśmy chrzczeni lata temu i jak to przeżywaliśmy. Ja pamiętam, byłem chrzczony w Odrze, we Wrocławiu. Też taka była pogoda. I ten brat powiedział, do końca życia nie zapomnijcie tych chmur. I faktycznie nie zapomniałem póki co. Wiele rzeczy zapomniałem, ale tego nie zapomniałem. Tego dnia chrztu i tych chmur i to było pierwszego chyba albo 2 maja. Wiem, że początek maja. I, i ta radość, i, ta, i to, ta ekscytacja. Więc mam nadzieję, że i my dzisiaj wszyscy na nowo przypomnimy sobie ci z nas, którzy może już dawno przyjmowali chrzest. A przede wszystkim radujemy się z tych dusz, które Pan Bóg znalazł. Że uwierzyli w Jezusa. Jakiekolwiek mieli wcześniej swoje rzeczy, na których polegali. Paweł tutaj pisze do Galacjan i mówi o tych, którzy zaczęli polegać na obrzezaniu żydowskim. Myśleli, że jak się obrzezą, to obrze, obrzezają, czy pozwolą obrzezać, to to w jakiś sposób ich uczyni sprawiedliwymi przez Boga, przed Bogiem. Ale Paweł mówi, nie, w Chrystusie to nie ma znaczenia. To, co ma znaczenie, to wiara czynna w miłości. I o to też za to chcemy dziękować, że Bóg tą wiarę wzbudza w naszych sercach i chcemy też modlić się o naszych braci, i siostry, którzy przyjmują chrzest, aby wytrwali w tej wierze, aby wzrastali w tej wierze, aby ta miłość coraz bardziej i bardziej obfitowała w waszym życiu, kochani. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Ojcze, stajemy przed Tobą wdzięczni, że dałeś nam się poznać w Jezusie Chrystusie, że stanąłeś na naszej drodze i pociągnąłeś nas ku Tobie, poruszyłeś nasze kamienne serca i dałeś nam poznać Twoją miłość, która skruszyła nasze serca i uczyniła je mięsistymi wrażliwymi na Ciebie. Dziękujemy, że objawiłeś nam nasz opłakany stan. I wielu z nas uroniło wiele łez, kiedy uświadomiliśmy sobie, jak daleko od Ciebie jesteśmy, jak bardzo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, jak daremne były nasze religijne wysiłki i starania, by się Tobie przypodobać, czy w jakikolwiek sposób usprawiedliwić. Dziękujemy Tobie za Twoją wielką łaskę, za nowe życie w Jezusie, za zbawienie. Dziękuję Tobie za siostrę Dorotkę, Dominikę, Tadeusza, za przemianę, jakiej dokonałeś w ich życiu. Modlę się, Panie, żebyś dał nam wszystkim tutaj radować się z nimi i z całym niebem, z ich zbawienia, z tego, że kolejne dusze zostały wyrwane z ciemności i przeniesione do Królestwa Światłości. Daj nam, Panie, radować się i daj nam dobry czas nad jeziorem. Powierzamy się w Twoje ręce, całą, cały ten tutaj czas na tym miejscu i tam, gdy pojedziemy. Daj nam być blisko Ciebie, radować się w Tobie i wywyższać Ciebie i chwalić Ciebie, bo godzien jesteś wielkiej chwały, bo jesteś wielkim zbawicielem. I Panie, jeśli są między nami jeszcze osoby, które wciąż nie uwierzyły w Ciebie, pomimo że słyszały, pomimo że widziały zmianę w życiu innych ludzi, modlę się, byś i dzisiaj w mocy Twego Ducha poruszał ich serca, uświadamiał, że potrzebują Ciebie. Może dzisiaj tego nie widzą, nie rozumieją, że są na drodze zagłady. Panie, otwórz ich oczy, skrusz serca, natchnij Twym duchem opamiętania, daj łaskę, by się Ciebie uchwycili, do Ciebie się zwrócili całymi sercami. Zmiłuj się, zmiłuj się, Panie, i w mocy Twojego Ducha dokonaj tego, czego tylko Ty możesz dokonać. Wielkiego zbawienia. Przyjmij chwałę i cześć Wielki Boże, Spawicielu nasz. Dopomóż nam uwielbiać Ciebie w Duchu Świętym. Zdejmij wszelki ciężar z naszych serc, jeśli jesteśmy czymś obciążeni zmęczeni, utrapieni. Daj nam radować się Tobą. Daj nam odpoczywać w Tobie. Daj nam czerpać z Ciebie. Amen. Zachęcam, kochani bracia, siostry, do modlitwy uwielbiania naszego Pana. I ci za wszystko. I to Pani ja też chcę cię podwyższyć za to, że ciągle znajdujesz swoich ludzi że ciągle Pani szukasz których Pani podobały sobie. przekonywania nie ma pomocy namawiania ludzi no do Twojego Królestwa, ale duch który Panie ma pomoc. Chcę Cię prosić Panie też, abyś nas uzdaniał do tego przez swojego Ducha, byśmy by włożyć Ewangelię, da dając świadectwo, przyciągali już do Ciebie. I tak, by Tobie była Chwała pani, by kolejne dusze przychodziły do Ciebie z taką właśnie radością z krógu, z radością, panie Janusz, jak wspomniał, gdyby nie na to ciężko się zachować nawet, panie, przed tobą. Ale ty jesteś tym Bogiem, który się cieszy z każdej duszy, która do ciebie przychodzi. I wielka radość dziś wiemy, panuje, wiem o Panie. Chcę cię prosić, abyśmy no my też w tej radości mieli udział, żebyśmy się cieszyli, jak te dzieci. Dziękuję. Dziękujemy z całego serca za Choć nie umiemy, tak w było dziewięć. że pola dojrzałe są i gotowe do żniwa Ojcze. I tak Cię gorąco proszę, Boże, abyś Ty, Panie, wypchnął ochotników, Panie, Boże Ojcze, bo wiele pracy na w Twojego królestwa Boże. Tak Cię gorąco to proszę, Jezu, abyś Ty, Panie, przekonywał nasze serca o tym, Boże Ojcze, abyśmy zakasali swoje rękawy, Panie, i posłuszni Twojemu Słowu, Boże Ojcze, każdego dnia wychodzili z płaczem, niosąc ziarno siebie, abyśmy mogli wracać, Panie, wieczorem z radością niosąc snopy swoje, Ojcze. Niech będzie Ci chwała i cześć za to, że Ty masz w tym upodobanie że Ty każdego z nas wyposażyłeś według swojej łaski, Panie. Że udzieliłeś każdemu według miary wiary w Jezusie Chrystusie, aby nikomu z nas niczego nie brakowało, Panie. Aby każdy z nas był pełen Twojego ducha i pełen łaski za łaską, Panie, której potrzebujemy. Abyśmy mogli w tym życiu zwyciężać wszystkie zakusy przeciwnika i odnosić pełne zwycięstwo nad Jego dziełami burząc je w imieniu Jezusa Chrystusa, albowiem mamy oręż mocny Bogiem burzenia warunków diabelskich, Boże. Niech będzie Ci za to chwała i cześć, który zasiadasz na tronie na wieki wieków, w którym jesteś godzien chwały i czci Boże Święty i Sprawiedliwy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Potężny. Panie, ciało, przez swojego ducha. Dotykaj naszych serc, Panie. Mów do nas, bo potrzebujemy Ciebie i wiedzieć, co mamy robić. Panie, dziękuję Ci, że jesteś potężny wszechmocny, przechładnym Bóg. Ubierbij się w swojego życia i serca i w tym zgromadzeniu, i w każdym nie będzie będziemy pani broni. I w sercach tych, którzy dzisiaj na nowo się narodzili do Królestwa Ojca Twojego. Uwielbiam się, Panie, błogosławia każdą osobę, która otworzyła swoje serce została napełniona i przekonana przez Twojego ducha o tym, że Ty masz być ich panem i królem, że oni potrzebują zbawienia ratunku, że potrzebują oczyszczenia i wy, Panie, do wypełnienia to, Panie, aby dzisiaj Duch Święty zstępował na Panie, i wypełnił go wszelką. Dziękuję Ci, król, Stwórco że nasz ojcze cudowny, przez Jezusa Chrystusa, i przez ducha świętego, który jest pocieszycielem naszym, który został nam dany, że jesteśmy szerokami samotni. Dzisiaj dzisiaj dzieje nowy czas, dzisiaj jest nowy dzień, dzień łaski, dzień zbawienia dla każdego, kto przyjdzie, a nie też tak. ubiegli, się, ubiegli się za wszystko nasz Jezus w cudownej sprawie. Chwała Tobie na Do przodu jeszcze są trzy miejsca, tu jest jeszcze jedno miejsce, zapraszamy do, do przodu. Wiem, że wszyscy chcą zająć te ostatnie miejsca, ale Pan Jezus powiedział, że jak ktoś zajmuje te ostatnie, to można go poprosić do przodu. Także ci wszyscy skromni z tyłu, usiądźcie na zaszczytnych miejscach z przodu. Chodź, chodźcie, siostrzy. A, wy chyba tam musicie stać. Ci, co muszą stać, to niech stoją. Cześć, Pani. Bracia i siostry, posłuchamy teraz wyczekiwanych świadectw, Dominika. Jesteś najbardziej zestresowana, chodź. <śmiech> Się zaraz <śmiech> poczujesz lepiej. Chodź. Przemówienia publiczne gdy nie były moją mocną stroną, dlatego sobie pozwolę przekształcać to, co chciałabym powiedzieć. Długo zastanawiałam się, od czego zacząć i przedstawić to, co chcę powiedzieć, w jak najbardziej klarowny sposób. Postanowiłam więc podzielić to na takie trzy części: uczynkowość, cierpienie oraz zaufanie. Urodziłam się i wychowałam w bieżącej rodzinie. Od dziecka chodziłam na nabożeństwa, na szkółki, jeździłam na chrześcijańskie obozy. Gdy miałam 5 lat, moi rodzice się rozstali. Ojciec zamieszkał z dziadkami, a ja z mamą. I przez całe dzieciństwo kursowałam między tymi dwoma domami. Wraz z mamą zaczęłyśmy wtedy chodzić tutaj do zboru. A gdy jeździłam do dziadków, to chodziliśmy do kościoła Adwentystów. I to była taka społeczność, w której bardzo duży nacisk wkładzono na Stary Testament, między innymi na przestrzeganie sabatu, niejedzenie mięsa czy kwestie noszenia tego, co się nosi, czy może nosić biżuterię, czy nie. I to bardzo szybko wyrobiło schemat myślenia u mnie, że to, co robię, czy czego nie robię, stanowi podstawę mojego zbawienia. I z jednej strony wiedziałam w swoim umyśle, że zbawienie z łaski i... Okej, okay. Dobra. wiedziałam, że zbawienie jest z łaski i że nie mogę sobie na nie zasłużyć, a z drugiej strony cały czas przykładałam bardzo dużą wiarę, wagę do tego, co robię i starałam się być takim dobrym człowiekiem w Bożych oczach. I tutaj pojawia się taki paradoks, że z jednej strony jest ta pycha i chęć w cudzysłowie zbawienia samego siebie, a z drugiej świadomość, że jest to niemożliwe, że szans jest tam niewystarczająca, że wszyscy inni są lepsi i zasługują na to zbawienie, no ale gdzie tam ja? E, I to jest takie życie w ciągłym lęku z powodu tej własnej niedoskonałości i niemożności zbawienia samego siebie. I teraz przejdę do dwóch pozostałych punktów e, cierpienia i zaufania, które no, są ze sobą dość mocno sprzeczone. E, urodziłam się z zespołem wad wrodzonych i z tego powodu przez całe życie jeździłam po różnych lekarzach i szpitalach. I e, przez lata stykałam się z ogromem cierpienia, takiego bezpodstawnego cierpienia, e, które dotykało dzieci i ich rodzina. I to było bardzo trudne, to było coś, czego zupełnie nie rozumiałam. E, dlaczego, po co, czy ktoś tutaj zawinił? I przez lata e, obwiniałam Boga o swoją chorobę, o to, czemu mnie nie ulepszył, no skoro przecież mógł. E, I bardzo szybko też przestałam komukolwiek ufać, Szpitale to są takie miejsca, gdzie e, wszyscy wokół mówią nam, co mamy czuć. E, przez lata słyszałam pytania, do jakiego płaczę, czemu się boję, e, czy też nic nie boli, o co mi chodzi. E, nieraz byłam tym tak przerażona, tym co mnie czeka, że kilku lekarzy musiało mnie przetrzymywać do zabiegów. E, I zaczęłam się też bać właśnie ludzkiego dotyku. I w tych wszystkich doświadczeniach e, przestałam też upaść w Bogu. E, i w mojej relacji z Bogiem przez lata były lepsze i gorsze momenty. Były chwile, kiedy naprawdę krzyłam Jego obecność i działanie w moim życiu. I były takie chwile, kiedy cierpienie i doświadczenia całkowicie Go przesłaniały. Jednakże przez te lata Bóg cały czas pracował w moim sercu i przemieniał moje myślenia. I to był proces, długi proces, który trwał wiele lat. Nie podam tutaj konkretnej daty. Pewnego dnia po prostu zdałam sobie sprawę, że nie ma już mnie tego żalu do Boga, że jestem gotowa Mu zaufać w tym, co dobre i w tym, co bolesna i trudna. I że jestem osobą grzeszną, że żadne moje wysiłki czy dobre czy na, nie mogą sprawić, że zasłużę sobie na zbawienie u Boga. Dobra. Dobra. Może ktoś jeszcze, bracia, siostry, ma jakieś pytania, coś byście chcieli jeszcze dowiedzieć się więcej to teraz już bez kartki, nas spokojnie, spontanicznie. Ktoś z Was chciałby jeszcze o coś zapytać, bracie wszystkim? Ja też miałem taki moment w życiu. Yy, bardzo jak rozumiem, co się działać. Warto yy, się zamagałem z Bogiem, w ogóle z istotą Boga. Przez długie lata. I, I przyszedł taki moment. to kim jestem tak naprawdę całą sobą, yy, to zasługuje tylko na śmierć i, yy, i nie widziałem żadnej możliwości, yy, żeby, żeby być zbawiony od tego. Yy. I teraz ja nie ja chcę mówić swojego świadców, chcę popytać Ciebie, wtedy, kiedy Ty zrozumiałaś ten swój stan, że nie, nie ma żadnej szansy w tobie samej, żeby się zbawić opowiedz trochę, jak zawołałaś do Boga i co od Niego usłyszałaś w odpowiedzi. Nie mówię tutaj o jakimś usłyszeniu, wiesz, fizycznym pułku, tylko y, jakie przekonanie w Tobie Bóg zrodził, kiedy do Niego z tym przyszłaś, właśnie, że nie jesteś stanie sobie poradzić sam z siebie. To był proces na przestrzeni może takich ostatnich lat, gdzie y, były różne doświadczenia w życiu, jak to w życiu, łatwiejsze, trudniejsze i na przestrzeni tych doświadczeń po prostu zaczęłam zauważyć, że te moje jakieś starania, moje próby poradzenia sobie z tym, co mnie spotyka, nigdy no, nie są wystarczająca, Zaczęłam wołać do Boga po prostu o pomoc i zaczęłam zauważyć, że jest to dla mnie coraz bardziej naturalne, coraz łatwiejsze. I że Bóg w taki czy inny sposób e, mi odpowiada? E, no. Coś jeszcze? Jeszcze jakieś właśnie no, no, odpowiada, I co odpowiedział? Powiedz? Co, co za ciebie mówi dzisiaj Bóg? Jak na ciebie patrzy, jak z nim masz społeczność i relację? Co Bóg mówi o mnie? Tak, czy... O ciebie. O, jak, jak, jak rozumiesz teraz swój stan dzisiaj, Rozumiem mój stan, że jestem osobą grzeszną, że żadne moje działania, próby czynienia dobrze nie są wystarczające w Bożych oczach, że potrzebuję Bożego prowadzenia i działania, że Bóg no jest tą właściwą drogą, którą chcę podążać, że to, co Bóg mówi, jest, jest właściwe i chcę iść właśnie tą drogą, co powiem. No i Super. Na razie miał pytanko do mi. Gromu z nieba żadnego nie było. Nie było tutaj jakiegoś takiego wielkiego wydarzenia. No tak jak powiedziałam, no nie mogę podać konkretnej jakiejś daty. To był proces na pewno przemiany mojego myślenia, który trwał jakiś dłuższy, dłuższy czas po prostu. tak wcześniej to zaufanie było takie bardziej na poziomie e, wiedzy, że właśnie powinnam ufać, że starałam się to robić, e, nie się ale nie doświadczałam tego, tego się tak. Pomocy, ja się e, czy nie, nie czułam właśnie tego takiego bezpośredniego Bożego działania, tej takiej pewności, tego zaufania. Mm. No i właśnie to się zmieniło że dzisiaj już mogę powiedzieć, że ufam Bogu, że szukam Boga w tych wszystkich doświadczeniach i że wiem, że Bóg jest i że Bóg po prostu pomaga i mi Dominikę? Amen. Amen. No. No. Dominika? Zdany egzamin. Musisz wiedzieć, że jak my pytamy, to dlatego, że się cieszymy razem z tobą. A! To jest chwała Bogu, że on ci objawił to, co, co I To naprawdę to, w jaki sposób to opowiadasz, czy się stresujesz, czy mówisz to takim językiem, czy makim, to, to nie ma większego znaczenia dzisiaj ja bardziej. Naprawdę. No, no. Bo, bo, bo, cieszę się. Amen. Te pytania nie są wynikiem tego, że mamy jakąś listę pytań, które musimy zadać i jakiś egzamin przeprowadzić. Chodzi o upewnienie się, że brat, siostra faktycznie zaufali Jezusowi i każdy z nas ma swoją historię. Dla niektórych z nas to były problemy z jakimiś nałogami w których zaufaliśmy Jezusowi i doświadczyliśmy Jego pomocy. Jak słyszymy takie świadectwa nawracających się narkomanów, alkoholików, no to wtedy to jest takie wyraźne, nie? że tutaj ktoś miał z tym problem, modlił się i Bóg go cudownie wyzwolił. Tutaj mamy osobę, która od maleńkiego była w zborze, słyszała Ewangelię, ale ta Ewangelia była właśnie... Gdzieś tam, ale nie była w sercu, nie było tego zaufania osobistego Bogu. I te różne właśnie doświadczenia, o których tutaj Dominika wspomniała, które były bardzo trudne, wieloletnie, ciężkie, były dla niej wyzwaniem, były walką, żeby teraz ufać Bogu, kiedy cały czas cierpi, kiedy tyle różnych życiowych niepowodzeń, cierpień, doświadczeń. I tak jak ja z nią osobiście rozmawiałem wcześniej, to właśnie gdzieś na tym, na tym tle, na tym etapie przyszedł ten przełom zaufania Panu. W, w, w, po prostu powiedzeniu mu, czyń swoją wolę, jakkolwiek to się ma dziać. I tutaj myślę, że dla mnie to jest największy aspekt dzisiaj wiary. Kiedy my przestajemy mówić, zrób Panie to, zrób Panie tamto, tak jak poganie się modlimy tak jak poganie traktujemy Boga, że On jest do zrobienia tego, czy tamtego dla nas. Dochodzimy do momentu, w którym chcemy, żeby On panował w naszym życiu. Żeby już nie moja wola, ale żeby Jego się działa. I to może, dzisiaj może nie zabrzmiało tak wyraźnie, ale w tej rozmowie, którą ja miałem z Dominiką, bardzo dla mnie wyraźnie zabrzmiało, że ona przestała mieć to nastawienie, że Bóg musi to, czy musi tamto, że to musi tak, czy inaczej, tylko po prostu Mu się powierzyła i powiedziała, niech się dzieje Twoja wola w moim życiu, Ty panuj w moim życiu. I tutaj myślę, to jest najgłębszy aspekt tej zbawczej wiary, kiedy oddajemy się pod Jego panowanie, kiedy Jezus staje się naszym Panem i wyznajemy Go Panem. Ty panuj w moim życiu, niech się dzieje Twoja wola, cokolwiek Ty zamierzasz. Także ja mogę spokojnie z radosnym sercem iść z Dominiką do wody. Dorotka jeszcze ciebie poprosimy. Witam wszystkich. Bardzo jestem zestresowana, ale może mi pomożecie. Ja przyjechałam z Malborka w ogóle z siostrą Gabrysią. Odnalazłam Jezusa dopiero pół roku temu. Byłam katoliczką całe życie. W rodzinie normalnie no, katolickiej, wszystkie święta i tak dalej, w kościołek, grzecznie, lekcje religii, ale zaczęłam szukać drogi, szukać kontaktu z Bogiem. Byłam w różnych zgromadzeniach, stowarzyszeniach, grupach, byłam w, w oazie, byłam no, w ruchu Światło Życie, w kościele katolickim i przyjechałam do Malborka i tam mnie dorwali Jehowy. <grywa> zaczęłam studia z nimi Biblii. Długo to trwało, bo od kwietnia zeszłego roku studiowałam z nimi Pismo Święte. Ale to oczywiście nie jest studiowanie. Zresztą tu, większość tu widzę, że wie o co chodzi. Przed... I zaczęłam chodzić na obiady do baptystów. Najpierw zaczęłam chodzić na obiady. Tak się zaczynała moja droga. No a tam nade, za, nade mną zaczęli pracować, że odejdź od tych Jehowych, bo przecież ty nie będziesz świadkiem Jehowy. A ja oczywiście ślepość będę świadkiem Jehowy, będę miała tam chrzest. No i siostra Gabrysia, która tu siedzi z przodu mówi, nie, nie będziesz, będę, nie będziesz, będę, nie. I oczywiście zaczęłam z nimi walczyć, bo oni powiedzieli, że Jezus jest Bogiem, a Jehowi, świadkowie Jehowy mówią, że nie jest Bogiem. No i długo to trwało, żeby do mnie trafiło, że jednak jest Bogiem. A jak zauważyłam, że jest Bogiem i że się mną troszczy, jest jedynym Zbawicielem, dzięki któremu będę miała życie wieczne, przyjrzałam na oczy. I chwała Panu za to. I pół roku temu stwierdziłam, że chcę się ościć, a w Malborku, no niestety, czekając, wlekają, ja mówię, do Gabrysie dzisiaj w pociągu, może, słuchaj, to jest jakiś znak, może to ma być dzisiaj. Ale to nie jest przygotowane. Nieważne, ja chcę, ja już wiem, że chcę. Także chwała Panu za to wszystko. Wiem, oddałam mu swoje życie, zauważyłam zmianę. Tak jakby mnie objął swoim ramieniem, dotknął skrzydłem. Wcześniej nic takiego nie czułam. To też musiał być jakiś proces. No ale myślę, że jest wszystko dobrze, zmieniam swoje życie. Mam jeszcze oczywiście, stwierdziłam, że jestem grzeszna. I bez mojej siły, z żadnych uczynków nie będę zbawiona, tylko muszę zaufać Jezusowi. I tak się stało. I myślę, że jestem gotowa. Okay. <grywa> Jakieś pytania bracia, siostry macie, to zadawajcie, proszę. Tylko nie trudne, proszę. Najbardziej się zmieniło tej Co najbardziej się zmieniło, Zaufałam Jezusowi i.. Yy, poświęciłam Mu wszystko, yy, oddałam Mu całe swoje życie i na tej zasadzie, że y, jak podejmuję jakąkolwiek decyzję, to pytam się najpierw Jezusa, co mam zrobić, tak. W jaki sposób możesz powiedzieć, czy widzisz różnicę między tym, jak tam studiowałaś? Widzę. Szybkami, wiadomo, ale chociażby w tych oazach, czy w tych grupach? E, no nie, ja wtedy nie miałam społeczności z Bogiem. Okres przejściowy albo przygotowawczy, nie wiem. Bo to są drogi pana. On tak uważa i to dzisiaj miało tak się stać. Ja w pociągu dopiero wpadłam na pomysł, że może dzisiaj będzie ten dzień. Tak, czytam pismo, ale to zostało mi poświęcone. To zostało mi od świadków Jehowy jeszcze, bo oni mi nagraniają, masz czytać i czy czytać, jakby dobrze. Ale był problem, bo miałam tylko ich Pismo Święte, a to nie jest takie normalne. Więc Gabrysia mi podrzuciła aplikację i mam. Czytasz? Czytam. Regularnie, codziennie. I rozpoznaję tak. bardzo. Dostałam wiele aplikacji, znaczy takich publikacji, wykładów, że po prostu Środkowie chodzi to sekta. Oni twierdzą, że nie, ale ja jestem już teraz przekonana, że tak. I, i tylko się modlę o tych o te osoby, które tam są, żeby się opamiętały, bo to nie jest ich wina. To nie jest ich wina. To jest podstawa, że oni zajmują majątki. Tak, no, na przykład... Jak jesteś biedny, to jesteś śmieciem, a jak już jesteś bogaty, to jesteś łopanem, nie? A to chyba nie o to chodzi. Tak mi się wydaje. Coś? się Słuchaj. Nie chcę być, jakbyś zrozumiały, też do tego, tak, powiedziałaś, że faktyści zleczają z twoim. Tak. Czy mogłabyś troszeczkę powiedzieć, bo my nie znamy, jakby... Nie chodzi o to, żeby stawiać granice i bariery <sum> że ludzie, no, którzy chcą być chrzczeni. No rozumiem. Ale sama przyznałaś, że, że w pewnym sensie ktoś, kto Ciebie zna, chce to odwróc. Ja bym tylko opowiedzieć nam, z czego to wynika, dlaczego. No, to znaczy, po, może to będzie śmieszne, ale ta no y, osoba, która jest jakby nadzorującą, powiedziała, że ona musi zobaczyć we mnie ducha. A ja, ja mówię, ale jak możesz zobaczyć we mnie ducha, jak widać, że moje życie się zmienia? Tyle. A to jest śmieszne. I tylko do tego. Bo, bo, bo o właśnie. Więc ja uważam, że moje życie się zmienia. Okay, a z bur... Ty jesteś tam u... Ksiąsza, w Malborku, zborze, tak? tak? I co z górna? Bo oprócz tej jednej osoby, która powiedziałaś... Że... No to samo wszyscy, bo tam wszyscy za nim święci. Tak? Idą równo. Widzą, widzą? widzą, ale to nieważne. Ten najważniejszy powiedział, że jeszcze nie. Musi zobaczyć ducha. A ja mówię, a jak Ty chcesz go zobaczyć? Nie dotkniesz go. No tylko tyle. Tak. Mało tego, ja chcę śpiewać i chwalić pana tam w boże, a nie mogę, bo tam tylko siostry. Tylko siostry Tak, tylko mogą siostry Znaczy śpiewają wszyscy, ale te, które są na piedestale To tak, to, to muszą być księżki. Ja bardzo głos z I ona by tak chciała wyjść. śpiewać wszystkim, a nie mogę. No i no, co nie? No i przede wszystkim chcę korzystać z wieczerzy, bo jest okres łaski, a nie mogę. I Jeszcze była taka sytuacja w Malborku, że y, nasz kolega przyjął wieczerze, a ja mówię, ale przecież nie możesz, nie jesteś ochrzczony. I ja jestem uprzczony, jak każdy w katolickim kościele, ale ja to nie, nie o to chodzi. Ja słyszę tutaj jakieś pogłosy, bracia, siostry, więc jak macie coś, to jeszcze zapytajcie, powiedzcie, bo dobrze, żebyśmy tutaj, jak coś jest, no, to wyjaśnili to jako zbór, tak? Mhm. Tutaj może z tyłu. Ale taką miał łączną sprawę przed chrztenem, tak. Ja słyszałam, -hmm. że ja jestem mówiła, że od razu jest jego upiska, podobnie jak myślenie cię przekonał obawy odpowiedź, są jeszcze jakieś inne rzeczy, z których pokupowałaś przed tym krzem czy cię po prostu pogrzewać w tej godzie. No byłam grzeszna, jestem grzeszna cały czas. Zdałam sobie sprawę, że kradłam ze względu na to, żeby sobie zyskać coś. A później stwierdziłam, po co ja to robię? Przecież nie ma takiej konieczności. Bóg się o wszystko zatroszczy. Po prostu zaufałam Mu na tyle, że wiem, że o wszystko się zatroszczy. Ja nie mam już teraz taki, taki spokój w sobie. A pokutowałam za, to, za te katolicy, to tak. No bo tam to jest strasznie te pałkowalstwa, tam jest aż przepych jest w tych kościołach, nie? Każdy z nas wie ja, oczywiście. I pan, pan jeszcze nie Czy słyszysz jak się w do spółce On już szedł. No, już od pół roku chodzę regularnie na nabożeństwa tam do Kościoła Politystów w, w Malborku. Chciałabym śpiewać razem z siostrami tam na scenie i w ten sposób uwielbić Boga. Tak bym chciała. Bardzo. Nie. Nie. I jeszcze mało tego ja nie powiem od razu, tylko przyjdę wieczorze na początku lipca. No właśnie, pytanie, czy to nie spokojnie, jakiegoś tutaj jest. tam w tej społeczności, częścią tamtej społeczności i teraz oni być może. Ale byliśmy wczoraj na takim koncercie zbożnym w kościele. I jedna z mówi, A co będzie, jak jutro cię ochrzczą? Ja mówię, No, będę chwała panu będzie. No, no, no, no. Tak było, faktycznie. Siostra i ręka, tak ja rozumiem, że oni tam że wiedzą, że tutaj jest. Wiedzą wszyscy, że, tak. Że, że, że przyjechałem na chrzest, tak. Wszyscy wiedzą, już tydzień temu mówiliśmy, że przyjedziemy. I błogosławili tą decyzję? Tak. Przyjazd. Ale pomysł krztu wypalił dopiero w pociągu. Ale pomysł krztu samego wyszedł dopiero w pociągu, bo ja mówię, nawet nie jestem przygotowana. Ale mówię, zostawiam to Panu Bogu. No i się stało tak. Bo jechałyśmy, rozmawiałyśmy o A ja mówię, do czemu ja nie mam. Dwa lata 26 ona mówi, jakby chciała być określona. Słucham. Zborze, artystos, uh -huh. to, to tam dalej no na razie dobrać, tak. Ja też ja ja czuję się w społeczności, w społeczności. Tam nie ma. Bo o to, nie ma. O to, nie ma. Tam tylko to. A to, to, to, to, to, nie ma? Bo ja jeszcze w Malburku chodziłam do katolickiego kościoła, a dopiero później przez tych ich przestałam chodzić. Mhm. Tu tam nie krztu, ale to możesz, nie wiem czy tak będzie, ale... Nie będzie, bo Gabrysia była tu oszczona, a jest tam w Boże przyjęta. Nie, ja nie tak, bądź... mhm. Ale brat Paweł ma rację, bo rozmawiałam mhm. się, na przykład są takie spotkania raz w miesiącu, a ja jestem przecież ponad roku regularnie tam, co niedziela, i spytałam, dlaczego ja nie mogę w tym uczestniczyć. No więc powiedziano mi, że ja muszę zrobić deklarację. Ja, no, ja tam nie jestem, no bo tutaj daleko, ja, żeby dojeżdżać, a przecież chciałam z skocznością Kierpliki Pana, więc na razie był Malbork, <grym> ale wolałabym tu jeździć, że to daleko. No, ale myślę, że y, pomogiłam się, czy tam dobrze zrobię, że tam będę, bo ja jednak cały czas czułam się stąd, no ale w nie, nie Boga tak, no. więc powiedziałam Panu Bogu, że nie mam wyjścia, więc muszę na razie tam wyjść. A co będzie dalej? I tak od pół roku jestem z nią blisko. Znasz mnie. tłumaczyłam, bo to właśnie ja jej powiedziałam, jak ona o tym uczcie, że ona tylko dach, więc mówiłam mi, to wszystkie zajęcia, żeby się zastanowiła, bo tam jak się chodzi, to już to ciężko to gdzieś, wyjść. się wychodzi. Mhm. więc zanim by tam wzięła przez że pomyślała potem po pół roku, to ja z nią pracowałam i to ja widzę większą zmianę w niej Śladkowa. że Ona rzeczywiście w pociągu, że stanowiłam się z nią te i w pociągu może nie miał bo ona tak powiedziała smutno, a wtedy kiedy baktyści powiedzieli, że w to waszego grupa, no było mi przykro, bo ja widziałam, że ona bardzo chce, ale to nie moja decyzja. Tam chyba prawdopodobnie.. Gdzieś oni jeżdżą, znaczy tam na miejscu nie ma chyba, nie wiem. bo… Jest, ale pod tą sceną. Tak, ale Kasia -Mara to ma. W Gdańsku. Nie ma, nie? W Gdańsku, więc tam ja nie rozumiem tych zasad. No ale skoro ja bardzo się tym zdziłam, mówię, dwa lata jestem po ścianie, mówię, ja muszę zobaczyć moją pierwszą ludzię duchową i tobie ją przedstawić. co zostawić się mu tak. Wiem tylko, że jest świadoma i nie jest świadoma tego, co dalej. Wiem. wiem, że zda w sprawę wiem. Wiem. Wiem, wiem. No Dokładnie, on jest, to wszystko wie. Słucham. Ja tu akurat nie jestem taką osobą, która decyduje, mhm. kto może być opuszczony, kto nie może. Z ja. jednym z braci. No wiadomo. I chciałbym jakby, dać pewną radę siostrze. Mhm. W, w sensie taką bratersko, nie. Zbora, no rozumiem. No, tylko, no, właśnie w takim poziomie, że oprócz tych e, spraw administracyjnych, jakie e, są w zborach, mhm. właśnie, że są starsi, którzy mają swoje zasady, e, mogą być konflikty i tak dalej, to jest jeszcze taka kwestia e, pewnego uległości i poddaństwa e, naszego poziomego. No tak. E, jesteś tam w gronie... E, braci, sióstr. Mm -hmm. Jesteś też w starszych zborów. Tak. Ja ich nie znam. Nie wiem, co to są za ludzie. Natomiast generalnie jest tak, że starszym zboru też należy się w pewnym sensie jakieś zaufanie i jakiś szacunek, jakiś taki, jakby tu powiedzieć, taka szczerość mm -hmm. w tym, co robimy i otwartość. Ale oni wiedzą, że ja chcę sztuk. Ja wiem, ja wiem, tylko z jakichś powodów mm -hmm. Zwlekają. Też to, też zwlekają. Być może są to powody niewłaściwe. Mhm. Może tak być. Ja nie chcę powiedzieć, jakie osoby. Natomiast, ja jeżeli chciałbyś podjąć decyzję właśnie taką, żeby ochrzcić się gdzie indziej, z mhm. tego powodu, że oni zwlekają, to raczej bym to jest zasugerowo. Za Zanim to się wydarzy, przeprowadzić jeszcze rozmowę, na przykład tak jest brat Paweł, którego chciałbyś w zboże się ochrzcić to może najpierw, za, zanim go o to prosisz, y, to porozmawiajcie. M może potrzeba jakiejś mediacji, może potrzeba jakiś rozmów. To myślę, że, że Paweł może porozmawiać z twoimi starszymi. Y, i Już to, jakiś o, pastor z Hois rozmawiał z tym starszym, więc... Ja jest po... też zdziwiony. Bardzo. No, no, tak ja, ja na przykład też, y, jak dojechałam do Malborka, to najpierw pytałam panu, ja dobrze robię, czy ja czegoś nie zdradzam. Czy, czy, czy tam będę sobie tak jakbym sobie tego życzy. No ale zobacz, wszyscy jesteśmy wraz z siostrami, tam gdzie nasz Pan, tam i my. I ja przyświeciłam też baptystów, oni sami w sobie, oni tam też nie są spójni. Ale pochodzi o wielbienie Boga, mi się wydaje, bo inaczej ja też mam stamtąd uciekała, ale na razie nie mam dokąd. Tam jest najbliżej. <grystanie> Jakby była możliwość przyjeżdżać, to jestem gotowa nadal tu przyjeżdżać, bo jednak cieszyłam się, jak byłam w projekcie udzielana, ale odległość. I, i Marburg, i tam, i Baptyści, to jest dla mnie po prostu tylko tymczasowe rozwiązanie. Tam jest też pójdę, bo ja się nie czuję bawdystką, czuję się chrześcijanką. Myślę mhm. i z drogą jestem od pół roku, bo od pół roku zaczęła tam chodzić właśnie co niedziela. Jak zaczęłyśmy rozmawiać, że jednak droga z Dorotami to nie jest to. do dowiedzenia Pana. Więc zaczęłam z nią rozmawiać i, i zauważyłam postępu. Poza tym droga y, nie ponawiała tej mhm. prośby. Y, tam później kolejny raz nie ponawiała. Deklaracji przynależności, ale co niedziela idzie najważniejsze, nie, że pracujemy Pana Boga, pieśnią i modlitwą, tak, wspólnie. Jeżeli nam się uda skontaktować z tym bratem, który tam prowadzi społeczność, za chwilkę do niego zadzwonimy. Tam jest rada, tam obecnie pastora nie ma, bo on tam mm. byli wyjeżdżali i tam jest taka jakby rada zastępcza, to jest Jarek i Jarek, chyba i nie? Do kogo tam będziemy w stanie ja się dodzwonić? Ja mam do, do Marka, mam numer telefonu, dobra Marka. Ja do Jarka mam, ja, ja mam do, do Jarka. I zadzwonimy, bo ja. jednak nie chcielibyśmy mhm. zrobić czegoś bez konsultacji jednak z lokalną społecznością, której siostra jest częścią. Tak no myślę, że to mogłoby być dla nich jakąś taką formą, niedawno słyszałem inną sytuację o właśnie osobie z, tutaj z, z lokalnego baptystycznego zboru, że mieli bardzo podobną sytuację, że była osoba, która była częścią ich społeczności, nie była jeszcze ochrzczona i gdzieś tam pojechała i została ochrzczona i oni wtedy jakoś tam no czuli się, że... To tak jakby, znaczy nie może nie tyle oszukani, tak pominięci, okay. bo to jednak jest, tak jak tutaj, Dominika jest częścią tego zboru, Tadeusz mm -hmm. jest częścią tego zboru i teraz gdyby oni gdzieś tam pojechali na wakacje, załóżmy, to Gdzieś tam by się ochrzcili, to no, wiadomo, byśmy ich tu przyjęli jako naszych braci, bez w ogóle problemu, ale chcielibyśmy być uczestnikami tego, jako ta lokalna społeczność, której oni mm -hmm. są częścią, Proszę więc jakby nie chcielibyśmy też im zabierać tej jasne, radości, ja którą oni będą mieli, kiedy ty Będąc częścią tamtej społeczności, oni uznają, że to jest ten czas. Być może, tak jak mówisz tutaj, to brzmi troszkę jakby jakaś jedna osoba tutaj wstrzymywała, ale tak jak też Paweł tutaj zauważył, dobrze jest jednak no, nie, nie pomijać ich Aha. jakiejś tam mądrości i autorytetu, który też ufamy, Bóg w, w nich złożył, więc z tego względu wolelibyśmy no, nie być taką no, ja społecznością, byłem. która... Y teraz chrzci osoby z innych zborów, mhm. dlatego, że tutaj chciały być otrzczone bez konsultacji a jednak ja pytanie, z tymi. A to, co ze mną, czy ja robię coś złego? Nie mam innego wyjścia. To, że tam coś... jesteś? No ja nie czuję się artystką, ja bym Ale to coś... jakby to jest zupełnie inna, inna sprawa. No tak jakbym czuję się, jakby to Nie, chodzisz no, do... Zbo... No, nie, no, Nie, nie, no, absolutnie. Chodzisz do społeczności naszych braci i sióstr w Chrystusie. My ich traktujemy jako naszych braci i siostry w Chrystusie, więc dla nas szyld nie jest znaczący. Ważne jest, z kim masz do czynienia. Czy to są nasi bracia i siostry mhm. w Chrystusie. I z tego, co słyszeliśmy od was i innych osób, które też tam jeżdżą, Henryk tam przecież też jeździł, mhm. prawda? Jeździł. Opowiadał, że są to bracia i siostry w Chrystusie, więc nie chcielibyśmy teraz... Zrobić czegoś, co byłoby jakimś no, niewłaściwym krokiem, chociażby w tej relacji braterskiej. Więc zadzwonimy, zapytamy, jeśli się nam uda dodzwonić, jeżeli wyrażą zgodę, wtedy możemy się ostrościć. Jeśli powiedzą, że woleliby, żeby zaczekać, musimy też to uszanować i no, nie jesteśmy w stanie teraz zrobić czegoś samowolnie wbrew, no jednak naszym braciom i siostrom w Chrystusie, których siostra jest częścią obawiamy się, że to by nie, mhm. nie pomogło później w jej relacji ze zborem, którego jest częścią, ja więc z tego względu nie gniewaj się siostro, chcielibyśmy się. Cię ochrzcić nie się. jeśli tylko wyznajesz wiarę w Chrystusa i Zostaję. na tej podstawie my tutaj nie mamy żadnych przeszkód, żeby to zrobić ale też wiemy, że w różnych zborach to różnie jest no, ja gorszy, i musimy, musimy też to uszanować Właśnie, tutaj ja, ja też potwierdzę, że uh -huh. na Twoje świadectwo mówimy Amen. Nie chciałbym, ja uh -huh. żebyś pomyślała, że. Nie, nie, dobrze, rozumiem. Problemów w Żadnych formalnych przyczyn nie widzimy, uh -huh. że, bo, bo formalna przyczyna. Tam powiemy, jest, tak. Jakby coś uh -huh. powstało na drodze między Bogiem a Bogiem. Dokładnie. Natomiast uh -huh. ta rada też wynika z tego, że Ty chcesz służyć uh -huh. w tamtym zboże, tak uh -huh. jak powiedziałaś, masz pewne pragnienie służby. Tak. E, dobrze będzie tobie, kiedy ta służba się rozbije takim właśnie zaufaniu uh -huh. obustronników. Wszystko, co mogłoby zakłócić takie zaufanie obustronne. Rozumiem. Mogłoby też być dla ciebie na szkodę. Mogłoby się to być, być jakieś poczucie na przykład winy czy, czy sumienia. A ja wiem, że, że ludzie potrafią wzbudzać to poczucie uh -huh. sumienia to człowieku. To, człowiek, to też mogłoby sobie oszczędzić jakby tego, w taki sposób, żeby jeszcze raz z nimi porozmawiać o tym, powiedzieć... No myślę, że Jarek rozwodnień. się zgodzi. Tak mi się wydaje, zobaczymy. No, czasami taka impulsywna, mhm. taka myśl impulsywna w szkole sprawienia. Czasami trzeba ja też przemyśleć, że może Rozumiem, Będzie, że tak. dobrze, nie ma problemu, nie ma problemu. Kochani, za chwilkę pojdziemy na to jezioro, a w międzyczasie tutaj jeszcze spróbujemy tam się porozumieć z braćmi i upewnić, czy możemy, czy nie możemy, jeśli chodzi o siostrę. Bracie Tadeuszu, jesteś tutaj, widziałem Cię dzisiaj, że jesteś? Jest brat, Tadeusz. Czy ktoś, kto był ostatnio w zeszłym tygodniu, słyszeliście świadectwo brata Tadeusza? Wiem, że ono było tak z tego, co słyszałem. Jeszcze nie zdążyłem odsłuchać, ale słyszałem, że było takie dosyć też ogólnikowe, że tam Tadeusz nie opowiadał dużo szczegółów, tak jak nam tutaj w środę, kiedy z nami siedzieli, tym, co przeżywa z Bogiem. Czy ktoś z Was ma jakieś pytania ewentualnie do brata Tadeusza? Już nie będziemy go prosić o składanie świadectwa ponownie, ale czy ktoś z Was, którzy byliście, słyszeliście nie wiem, czy wtedy była taka przestrzeń na zadawanie jeszcze pytań, bo wiem, że było i, było i kazanie, i były inne rzeczy. Więc czy ktoś z Was jeszcze miałby jakieś ostatnie pytania do brata Tadeusza? Bo ja już nad wodą nie będę pytał, tylko będę zanurzał. Bo woda zimna, musimy to zrobić w miarę szybko. No, takie króciutkie. To jest istotą. I to jest istotą, prawda? Kiedy jesteśmy przekonani o grzechu, a z drugiej strony przekonani o zbawieniu, które jest tylko w Jezusie i w Nim pokładamy ufność. I to ja też na tyle ile z Tadeuszem rozmawiałem, to wyraźnie słyszę, że to, to nastąpiło. Miałem też okazję poznać syna Tadeusza teraz w Londynie w zeszłym tygodniu, w sobotę, w niedzielę rozmawiałem z synem Tadeusza który też dwa, dwa, trzy tygodnie temu przyjął chrzest więc oboje w tym samym czasie mniej więcej oddali swe życie Chrystusowi i ten jego syn no, też jest przemienionym człowiekiem i składa świadectwo najlepiej zna tatę i z nim dużo rozmawia przez telefon co prawda ale rozmawiają bardzo dużo i też składa świadectwo o wielkiej zmianie, którą on dostrzega którą ja też mogę potwierdzić Także tutaj też nie ma, nie ma żadnych przeszkód. Kochani, zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń. Po tej pieśni spróbujemy się zebrać. Jeśli ktoś z was chciałby pojechać, nie macie samochodu, to dajcie znać tutaj, może wszystkie osoby, które chcą jechać, niech wyjdą przed budynek. Pozostałe osoby, które zostaną, mam prośbę, żeby zrobić tutaj, postawić stoły tutaj, czyli krzesła, część na bok, część do środka i dwa rzędy stołów postawić, tak żeby tutaj zrobić takie miejsce na agapę. Jak wrócimy, to będziemy mieli wieczerzę pańską i później wspólny obiad, który przygotowaliśmy. Także pojedziemy na chrzest, wrócimy i będzie agapa przy stołach już i później, najpierw wieczerza pańska, a później agapa przy stołach. Także zrobimy to w ten sposób. A teraz zaśpiewamy jeszcze jedną pieść. Chyba, że ktoś ma jakieś jeszcze uwagi, pytania, czy wszyscy wiedzą, co się dzieje w ogóle. Jedziemy 5 km stąd, może jakieś 6 km nad jezioro, gdzie zawsze chcimy. Jezioro Ustarbowskie. Ustarbowskie. Tylko tam jest jeszcze taką, podam jedną uwagę dla tych, którzy będą jechali żeby nie zjeżdżać w dół, tak jak zawsze zjeżdżamy, bo tam nie bardzo jest jak zaparkować. Tam teraz ten zjazd w lewo do samego jeziora jest dosyć błotnisty. Po tych deszczach można tam utknąć, także nie ryzykowałbym. Lepiej jak dojedziecie do tego zjazdu w dół, tam jest taka charakterystyczna kapliczka, wiadomo z kim, w środku. To tam się nie kłaniać, tylko tam zostawić samochody, i zejść sobie na dół do jeziora. To jest 100 metrów, może nawet mniej, spacerkiem. Także zróbmy to w ten sposób, żeby, mówię, tam nie zjeżdżać w dół, bo tam ryzyko. Sławek? Że jak się nie to jest czas, czas na tam przejść się da po trawie, przejść się da, droga jest rozjechana. Droga jest po prostu rozjechana, tam są takie wielkie kolejny ja bym nie ryzykował, Agnieszka była ostatnio na spacerze, ja też zresztą, to nawet tam nie wchodziliśmy, bo tam jest błot, a teraz po tych deszczach, co były wczoraj, to obawiam się, że można tam ugrzęznąć. A na górze tam jest takie, takie miejsce, że tam można porozstawiać samochody w okolicach tej kapliczki. Jeszcze jakieś pytania, czy wszyscy wiedzą, co się dzieje? Dobrze. To co? Zaśpiewajmy tą jedną pieśń? Ta, ta pieśń jest głównie dla tych, którzy będą przyjmowali chrzest, natomiast my wszyscy możemy zaśpiewać o tym, co kryje się za tą pieśnią, czyli tym wielkim zbawieniem, którego nasz Pan dokonał i które w chrzcie właśnie demonstrujemy, wyrażamy. Zaśpiewajmy tę pieśń. Śmierć. Chcę przymierzyć z Tobą mieć na zawsze. Chcę dziś przyjąć wiarę chrzest. Alleluja! Czy mnie Dlaczego zabierze mnie do siebie lecz niech nie? niech nie? Aleluja. Jedziemy się i jedziemy ustarbowo.